Wyjątkowo tym razem zadam bardzo krótkie pytanie. A ja krótko odpowiem. Co dobrego tak. w odmianach jęczmienia browarnego? Mamy odmianę ustaloną i uznaną przez e, największe słodownie w Polsce, to jest, to jest słodownia Malta Europe i słodownia e, Global Mark, czyli odmiana Koncerto. Odmiana średniowczesna, dobrze planująca, e, o bardzo, bardzo wysokich e, parametrach e, agrotechnicznych i najwyższych parametrach, Drugą odmianą, nowszą od Koncerto, wchodzącą powoli na rynek Polski, jest odmiana Overture, która wykazuje bardzo wysoki potencjał planowania również, tak jak Koncerto, w niektórych przypadkach przewyższających nawet Koncerto, jest to odmiana nowa, wprowadzana od 2014 roku w Polsce. Odmiana w badaniach w firmie malt Europe, w badaniach pilotowych, i odmiana jest też uznana przez największe browary europejskie. W związku z tym liczymy na to, że Overture się przyjmie bardzo w Polsce i będzie odmiana również na co najmniej takim poziomie popularności czy sprzedażowym, jak odmiana koncerto. W najbliższym czasie planujemy również przeprowadzanie testów z nowymi odmianami, których. Bardzo interesujące portfolio również mamy i badania są prowadzone przez Limagrę w Polsce, Limagrę w innych krajach europejskich, a także przez słodownię. No ale właśnie, kwestia parametrów to jedna, ale kwestia odmiany to drugie, bo słodownia potrafi powiedzieć, że danej odmiany nie kupuje, bo nie. I ewentualnie można ten jęczmień sobie wziąć na ryby, jak w związku z tym zabezpieczyć się, żeby ten jęczmień browarny, który wyprodukujemy, żeby na pewno znalazł odbiorcę? No przede wszystkim należy z, e, pierwsze kroki skierować do słodowni, czyli do tego ostatecznego odbiorcy i uzgodnić się ze słodownią, które odmiany dana słodownia ma w swoim e, portfolio. Bo słodownie między sobą się też różnią. Słodownie się różnią, nieznacznie, ale się różnią oczywiście. Są odmiany w różnych słodowniach, są odmiany bardziej preferowane lub odmiany, które kupują, ale są kupowane w mniejszej ilości. To jeśli chodzi o odmiany, a teraz jeśli chodzi o wymagania technologiczne, wielu rolników bardzo narzeka na słodownię, bo poziom tych wymogów jest dosyć wyśrubowany. Co można powiedzieć o tych parametrach, które są badane, w jaki sposób zadbać, żebyśmy je spełnili? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na, na te parametry, których słodownia zwraca największą uwagę, czyli utrzymanie reżimu technologicznego w produkcji polowej, to jest odpowiednie, właściwe nawożenie azotowe. No właśnie, ale już teoria o tym, że lekki głód azotowy i że ten łan powinien wyglądać tak niezbyt wybujały, jako recepta na dobre ziarno, już jest to nieaktualna. Staje się powoli nieaktualna. Moim zdaniem cały czas jest aktualna ta recepta. Natomiast są odmiany, które rzeczywiście mimo podwyższonego nawożenia azotowego ten azot konsumują <grym> i w ziarnie okazuje się, że ze względu na budowę biologiczną ziarniaka ten azot jest utrzymany w, na poziomie wymaganym przez słodownię, czyli między 9,5 a 11,5% białka. Czyli z tego wynika, że nie powinniśmy trzymać się w sposób taki kurczowy tego, czego nas uczyli w szkołach i to co jest napisane w podręczniku, tylko dostosować to nawożenie azotowe do tego, z jaką konkretnie odmianą mamy do czynienia, nową czy starą? Zgadza się. Tak, tak, oczywiście. Są yy, Genetyka idzie bardzo szybko do przodu, robi znaczne, bardzo, bardzo znaczne postępy. Nie tylko pod kątem odpornościowym na, na agrofagi, na patogeny grzybowe zwłaszcza, ale także pod kątem właśnie tolerancji podwyższonego nawożenia, azotowego na przykład. Podwyższonego, czyli zbliżonego powiedzmy do uprawy jęczpienia pastewnego. A czy w tych nowych odmianach jest, istnieje w ogóle ryzyko takie, że tego białka będzie za dużo i w związku z tym ziarno zostanie zdyskwalifikowane? Zawsze istnieje taka obawa, oczywiście. Do, do, do, do pewnych granic możemy podwyższyć, sztucznie podwyższyć, czy powiedzmy zwiększając również czy tam krzewistość, czy, czy, czy, czy poziom planowania, ale jest to pewien, pewien poziom sporo, zależy także od stanowiska, od potencjału, potencjału danego pola, czy potencjału gospodarstwa, od kultury rolnej danego rolnika jest cały szereg czynników, które wpływają na to, czy wyprodukować materiał będzie, będzie akceptowany słodownie czy nie. I ostatnia sprawa, taka już bardziej ekonomiczna, no bo skoro importujemy jęczmień browarny, a równocześnie moglibyśmy wyprodukować go znacznie więcej i być może nawet eksportować, warunki w naszym kraju no, są generalnie sprzyjające produkcji jęczmienia browarnego. Dlaczego jeszcze nie zaspokajamy w 100% krajowego zapotrzebowania na ziarno? To jest dosyć Trudne pytanie. Odpowiedź też nie jest prosta. Wydaje mi się, że wiąże się to z, przede wszystkim z mentalnością rolnika, z tym, że, że obawia się uprawy nowych odmian w tej technologii probarnej, akceptowalnej przez słodownie. Areał w Polsce pozwala na to. I moim zdaniem w Polsce umiemy produkować jęczmień pod kątem browarnym no tylko w, też y, sprawa, żeby przygotować odpowiednio rolników do tego, żeby się nie bali tego robić.